I don't know. Powoli odzyskiwał siły po walce. Patrzył tysiącami oczu na agonię swego rytualnego wroga. Tysiące ciał roztrzaskanych na zawsze, zaplątanych w kilometry sznura. Po polach cofnął się chwiejnie, machając rękami dla utrzymania równowagi. Nadal trzymał się na nogach przerażony, z strasznym widokiem u swych stóp. Po chwili miasto odwróciło się od krwawej miazgi podujewa i odeszło w góry. Cień odchodzącego olbrzyma padł na Volkswagena i krwawą drogę, po której się poruszał. Nikt niczego nie dostrzegł przed zazławione oczy, a Judd, myślący tylko o tym, co zobaczy za następnym zakrętem, zauważył tylko, że coś przysłoniło na chwilę słońce. Może to była chmura, a może stado ptaków. Gdyby spojrzał do góry, dostrzegłby znikający w dali ogromną głowę szalonego i zwycięskiego popolaku. Przekroczyłoby to niewątpliwie jego zdolność rozumowania i na pewno nie pomogło mu zapomnieć o koszmarach z dzieciństwa. Miki i Jude będąc mimowolnymi świadkami rozgrywki bliźniaczych miast byli tak samo bliscy utraty rozsądku jak ich mieszkańcy. Pokonali ostatni zakręt i ich oczom ukazały się ruiny podujewa. Nigdy w życiu nie widzieli nic równie potwornego i brutalnego. Być może podczas obu wojen światowych leżało obok siebie na polach bite w tak wiele ciał. Jednak na wojnie bili się mężczyźni, a tutaj bardzo wiele ciał należało do kobiet i dzieci. Miejscami ciała te tworzyły prawdziwe pagórki. Wyglądało na to, że ci wszyscy ludzie zginęli w wyniku działania prostego prawa grawitacji. Widok mógł doprowadzić do obłędu. W obliczu tego, co widzieli, umysł odmawiał posłuszeństwa. Rozsądek nie potrafił tego zaakceptować, gorączkowo szukając jakiegoś sensownego wytłumaczenia. Miki i Jude powtarzali się mimo woli. się nie stało. To tylko straszny sen nie nierzeczywistość. Jednak była to prawda. To, co widzieli, to była prawdziwa śmierć. podujewo upadło. 38 765 obywateli roztrzaskali się o ziemię, tworząc nieforemne, sterty ciał. Ci, którzy nie zginęli w wyniku upadku lub uduszenia, umierali teraz. Przyżyło tylko kilku obserwatorów, którzy uciekli wcześniej ze swych domów, aby obserwowali zawody. Tych kilku ocalonych stało teraz w niemym przerażeniu i patrzyło na masakrę próbując przekonać siebie samych, że to tylko senny koszmar. Brzut pierwszy wyszedł z samochodu. Zimia była lepka od krzepnącej krwi. Spojrzał na gigantyczną rzeźnię. Nie było wraku żadnego samolotu, nie było ognia ani smrodu paliwa. Po prostu dziesiątki tysięcy ciał, jednakowo ubranych mężczyzn, kobiet i dzieci. Niektóre z ciał miały nałożony rodzaj skórzanej uprzęży, która z kolei była połączona z nieskończony długim sznurem. Podszedł bliżej. Widział teraz dokładnie niezwykły system węzłów, pasków i sznurów. Z jakiegoś powodu ci ludzie zostali razem powiązani. Jeden przywiązany do drugiego. Niektórzy mieli na swych barkach jakby jeźdźców i odpowiednią do tego uprząż. Inni byli po prostu przywiązani ramię w ramię, tworząc żywy mur. Jeszcze inni mieli na sobie uprząż zmuszającą ich do zwinięcia się w kule. Wszyscy byli ze sobą połączeni. Wydawało się, że ludzie ci po prostu poszaleli i zabawiali się w jakąś równie szaloną grę. Kolejny strzał. Mik podniósł głowę. Z góry schodził ubrany w szary płaszczowiek z rewolwerem. Metodycznie i spokojnie dobijał rannych. Był to straszliwy akt miłosierdzia, ale mężczyzna wykonywał swoją robotę metodycznie, wyszukując najpierw dzieci. Opróżniał rewolwer, nabijał powtórnie, opróżniał, nabijał, opróżniał. Mik się poderwał. Co to jest? Wrzasnął z zdenerwania głosem, przekrzykując jęki rannych. Mężczyzna przerwał na chwilę swoje przerażające zajęcie i podniósł szarą jak jego płaszcz twarz. E? Mruknął pytająco, patrząc z dezaprobatą na dwóch intruzów. Co, co tu się stało? Krzyknął Mik na niego. Należało krzyczeć. Trzeba było na niego krzyczeć. Może go to zawstydzi. Dobrze byłoby go zawstydzić. — Powiedz nam — prosił Mik. Jego głos stawał się coraz bardziej pośliwy Na Boga — powiedz. Wyjaśnij. Stary człowiek potrząsnął głową. Nie rozumiał ani słowa z przemowy tego młodego idioty. Wiedział, że chłopaki mówią po angielsku, ale to wszystko — Mik ruszył w kierunku mężczyzny z rewolwerem, czując na sobie wzrok tysięcy zmarłych. Oczy świecące jak czarne perły w zmasakrowanych twarzach śledziły go uważnie. Oczy w głowach jęczących, oczy w głowach milczących. Martwych. Tysiące oczu. Doszedł do szaro ubranego faceta, którego rewolwer był już prawie pusty. Zerwał mu okulary i wyrzucił je. Mężczyzna płakał. Coś poruszyło się pod nogami Mika. Nie chciał patrzeć, ale... To coś dotykało jego buta i Mick odruchowo spojrzał. U jego stóp leżał rozkrzyżowany młody chłopak. Był potwornie poraniony. Miał zmierzone właściwie wszystkie kończyny. Chciał rewolweru mężczyzny. Chciał karabinu maszynowego, miotarza płomieni, czegokolwiek co skróciłoby jego agonię. Mick podniósł wzroki, zobaczył jak mężczyzna w szarym płaszczu podnosi rewolwer. Jude! zawołał Mick. W tym samym jednak momencie mężczyzna włożył lufę do ust i pociągnął za spust. Zachował ostatnią kulę dla siebie. Czaszka pękła jak skorupka jajka. Ciało zwiotczało i mężczyzna runął na ziemię ciągle trzymając lufę między wargami. Musimy... zaczął mik nie wiadomo do kogo. Musimy... co musieli? Co musieli zrobić w tej sytuacji? Musimy... Dżut stanął za nim. Pomoc, powiedział Domika. Tak, musimy wezwać pomoc, musimy jechać. Jechać. To było to. To było to, co musieli zrobić. Pod jakimkolwiek pretekstem, nawet najbłahszym, musieli odjechać stąd. Wydostać się z tego pola bitwy, wydostać się z tego ogromnego cmentarzyska z masakrowanych ciał. Musimy zawiadomić władzę, znaleźć miasto, sprowadzić pomoc. Księży... Mik, Oni potrzebują księży. Absurdem była sama myśl o ostatnim sakramencie dla tak wielu ludzi. Potrzeba by armii księży, rzeki święconej wody i głośników, aby udzielić rozgrzeszenia. Odwrócili się od pola bitwy, objęli się i ruszyli do samochodu. Ktoś w nim siedział. Waslaw Filowsek Zajmował miejsce kierowcy i próbował uruchomić Volkswagena. Przekręcił kluczyk raz, drugi raz. Za trzecim razem silnik kaszlnął i zaczął pracować. Koło zaboksowało w czerwonym błocie, gdy włączył wsteczny bieg i dodał gazu. Wasla zobaczył, jak Aglicy klnąc biegnął do samochodu. Nie zamierzał kraść samochodu, miał po prostu robotę do wykonania. Był sędzią, był więc odpowiedzialny za zawody i bezpieczeństwo zawodników. Jedno z walczących miast padło. Musi zrobić wszystko, aby po Polak uniknął losu podujewa. Musi go śledzić i przekonać. Uspokoi ciepłymi słowami i obietnicami. Jeżeli zawiedzie, może dojść do drugiej tragedii o tych samych rozmiarach. Jego sumienie było już wystarczająco obciążone. Mik ciągle biegł za Volkswagenem, krzycząc o Lejewska. nie zwracał na to uwagi i skoncentrowawszy się na prowadzeniu samochodu. Nagle Mik zatrzymał się. Samochód zaczął przyspieszać. Mik stał wściekły na środku drogi. Był zbyt zadyszany, aby wrzeszczeć ze złości. Pochylił się i oparwszy ręce na kolanach odzyskiły o siły. Bękart, powiedział rzut. Mik spojrzał na drogę. Ich samochodu nie było już widać. Więc kurwy syn nawet nie umie dobrze prowadzić. Musimy. Musimy Go złapać, wydyszał Mik. Jak? Na nogach. Nawet nie mamy mapy. Stała w samochodzie. Jezu Chryste, Szechmowałcy. Ruszyli razem drogą. Po kilkudziesięciu metrach rzeka krwi kończyła się. Widać było tylko kilka krzepnących zwolna strumyków. Miki i Jude ruszyli za krwawymi śladami opon. Droga ze srbowace była pusta. Ślady opon prowadziły w lewo. Pojechał w górę! odezwał się Jude gapiąc na zielone szczyty. No szalał. Wracamy drogą, którą przejechaliśmy? Będziemy szli całą noc. Może złapiem okazję. Rzut poczęsnął głową, zrezygnowany i zagubiony. Nie rozumiesz, mi, że wszyscy w okolicy wiedzą, co tu się stało. Ludzie opuszczają swe farmy, gdy mieszkańcy okolicy dostają szału. Nie będzie żadnych okazji, ani samochodów. Nikogo tu nie będzie. No może kilku takich durniów, turystów jak my, ale turysta nas nie zabierze. Miał rację. Wyglądali jak rzeźnicy. stali byli upaprani krwią. Ich twarze lśniły od potu, a oczy były szalone. Musimy iść, dokończył Jude. Tą samą drogą, którą on odjechał, wskazał na szosę. Wzgórza pociemniały, słońce szybko chyliło się ku zachodowi. Mick wzruszył ramionami. Mieli przed sobą co najmniej całą noc marszu. Jednak pragnął iść gdziekolwiek, byle tylko oddalić się od tego zbiorowego grobowca, który pozostawili za plecami. W po Polaku zapanował spokój. Zamiast paniki, pojawiła się obojętność i nie ma akceptacji. Powiązani w jeden żyjący organizm, równi jeden drugiem, obywatele poczuli się silni. Byli teraz jednym ciałem, mózgiem i duszą. Stali się w jednej chwili całością gigantem obdarzonym jednym mózgiem. Indywidualność każdego z obywateli zastąpiona została przez myślenie zbiorowe, powstałe dzięki telepatycznemu sprzężeniu umysłów. Tysiące głosów stało się jednym głosem. I ten głos powiedział – idź. Powiedział – oddal się. Nie chcę widzieć tej okropności u mych stóp. Popolak obrócił się i ruszył w stronę wzgórza. Jego jeden krok miał pół mili. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w tej żywej wieży. Wszyscy byli ślepi. Widzieli wszystko, o czym ma miasta. Myśleli, jak myślało miasto, sami będąc bezmyślnymi. Wierzyli, że są nieśmiertelni dzięki swej powolnej, ale nieugiętej sile. Ogromni, szaleni i nieśmiertelni. Po dwóch milach marszu Mick i Jude poczuli zapach benzyny. Kilkanaście metrów dalej znaleźli swego Volkswagena. Leżał w rowie obok drogi. Nie palił się. Drzwi obok miejsca kierowcy były otwarte. Na progu leżał Wasla Jelowsek. Miał spokojną i pogodną twarz. Nie miał żadnych widocznych obrażeń poza dwoma skaleczeniami na twarzy. Delikatnie wyciągnęli złodzieja z samochodu i położyli na zboczu. Pięknął cicho, gdy go przenosili. Mick zrolował swój sweter i położył Waslawowi pod głowę. Zjęli mu marynarkę i krawat. Nagle Jelowsek otworzył oczy i spojrzał na nich. Dobrze się czujesz? Zapytał Mik. Mężczyzna nic nie odpowiedział. Wydawało się, że nic nie rozumie. Nagle... — Anglicy? — zapytał. Miał fatalny akcent, ale sens pytania był jasny. — Tak. Słyszałem wasze głosy. Angielskie. Zmarszczył brwi i drgnął. — Czy pana coś boli? — zapytał Jude. Mężczyźnie pytanie wydało się zabawne. — Czy mnie coś boli? — powtórzył. Jego twarz wyrażała dziwną mieszaninę uczuć, bólu i ulgi. — Umrę. Powiedział przez zaciśnięte zęby. Nie. Zaopanował Mik. Nic panu nie jest. Mężczyzna potrząsnął głową stanowczo. Umrę. Powtórzył jeszcze raz z determinacją. Chcę umrzeć. Dżut kucnął obok głowy rannego. Głos Wasława przez chwilę był cichszy. Powiedz nam co mamy robić. Rzekł. Mężczyzna zamknął oczy. Dżut potrząsnął nim brutalnie. Powiedz! Krzyknął. Jego współczucie ulotniło się zupełnie. Opowiedz nam o wszystkim. O tym? Odparł mężczyzna, nala no, nie otwierając oczu. To był upadek. To wszystko. Po prostu upadek. Jaki upadek? Miasta. Podujewa. Mojego miasta. Skąd spadło to miasto? Samo się przecież przewróciło. Mężczyzna niczego im nie tłumaczył. Jego odpowiedzi jeszcze bardziej wszystko zagmatwały. Gdzie jechałeś? Zapytał Mick, starając się nadać głosowi spokojne brzmienie. Za Polakiem, odparł ranny. Popolak? spytał Jud. Mig zaczynał coś rozumieć. Popolak to drugie miasto. Jak buduje w to bliźniacze miasto, widziałem to na mapie. Gdzie to miasto jest teraz? Chciał wiedzieć Jud. Wydawało się, że Wasław Jelowsek zamierzał powiedzieć prawdę. Jego twarz wyrażała wahanie. Wola życia walczyła w nim z chęcią śmierci. Co to, to ma za znaczenie, gdy teraz zdradzi tajemnicę? I tak już nigdy nie będzie zawodów. To wszystko już się skończyło. Spotkały się, aby walczyć. Zaczął bardzo cicho. Po Polak i podujewo. Spotykają się zawsze, co dziesięć lat. Walczyć? Przerwał rzut. Twierdzisz, że wszyscy ci ludzie zginęli w walce? Wasław potrząsnął głową. Nie, nie. Oni spadli. Mówiłem ci. Jak one walczą, te miasta? Zapytał Mik. Idą w góry. To była jedyna odpowiedź. Wasław otworzył oczy. Twarze mężczyzn, którzy się nad nim pochylali, były blade i wyczerpane. Ci niewinni cudzoziemcy także cierpieli. Zasłużyli na wyjaśnienia. Jako olbrzymy, kontynuował Wasław, walczą jako olbrzymy. Tworzą ciało ze swych ciał. Rozumiecie? Ścięgna, kości, mięśnie, oczy, nos, zęby. Wszystko to zbudowane jest ciał, mężczyzn i kobiet. On powiedział rzut. Idźcie w górę, odparł mężczyzna. Zobaczy sami, że to prawda. Przypuśćmy, że nawet zaczął Mik. Są dobrzy w tym udawaniu olbrzymów, przerwał mu Jelowsek. Mają całe stulecia doświadczeń. Każdy olbrzym był większy od swego poprzednika sprzed dziesięciu lat. Jedno miasto zawsze chciało być większe od drugiego. Wiązano ich razem i skuwano. Tak aby się razem trzymali, ścięgna. Pięzadła. zadła. W brzuchu olbrzyma było jedzenie i był jelita. Aby odprowadzić nieczystości. Ci, którzy mieli najlepszy wzrok, siadali na głowie jako oczy. Ci z najlepszym, najdonośniejszym głosem w krtani i ustach. Nie uwierzycie, jak bardzo to wszystko było skomplikowane. Ja nie wierzę, powiedział Jude, podnosząc się. Temu ciału myśmy nadali kształt. Powiedział cicho, prawie szeptem Wasław, To życie z naszych istnień. Zapadła cisza. Małe chmury płynęły spokojnie po niebie. To cud, powiedział. Zabrzmiało to tak, jakby dopiero teraz po raz pierwszy zdał sobie sprawę z nienormalności tych zawodów. To cud. Wystarczyło. Tak, starczyło całkowicie. Powiedziawszy to zamknął usta i umarł. Mik odczuł jego śmierć bardziej niż śmierć tysięcy ofiar w dolinie. A może po prostu śmierć Wasława przepełniła już naczynie? Nie było już istotne. Czy historia, którą powiedział Waslaw była prawdziwa czy nie? Wyobraźnia Mika była zbyt ograniczona, aby to objąć. Nie potrafił objąć umysłem tego wszystkiego. Przytłoczył go rozmiar tragedii, której był dziś świadkiem. Stali na drodze, nad ich głowami przepływały obojętne na wszystko chmury. Zmierzchało. Opolak nie miał siły, aby iść dalej. Czuł się potwornie wyczerpany. Niektórzy składający się na to ogromne ciało ludzie umarli. Nie było to zabójcze dla całego miasta, ale jednak bolesne. Jeżeli śmierć następowała wewnątrz, ludzie po prostu wisieli w swych uprzężach. Jeżeli na powierzchni ciała spadali w dół, między drzewa porastające góry. Gigant nie potrafił współczuć. Chciał tylko iść dalej. Gdy słońce zaszło, Opolak odpoczął chwilę. Usiadł na niewielkim pagórku, podpierając ogromną głowę gigantycznymi rękoma. Na niebie zaczęły migotać gwiazdy. Nadchodziła miłosierna noc, przykrywający rany dnia i oślepiający oczy, które zbyt dużo widziały. Popolak wstał i znów ruszył, stawiając krok za krokiem. Już niedługo wyczerpił się jego siły, i olbrzym położy się w jakiejś spokojnej dolinie, aby wziąć ducha. Na razie jednak musi iść. Krok za krokiem dopóki noc nie przysłoni mu oczu Miki chciał pochować ciało z samochodu gdzieś pod lasem Ju twierdził, że pochowanie ciała może się wydawać podejrzane a zresztą czyż niekurzjalne byłoby grzebanie jednego ciała, gdy obok leży ich tysiące zostawili więc ciało na poboczu Samochód jeszcze głębiej ujrząc w błocie przydrożnego rowu znów ruszyli w stronę wzgórza robiło się coraz zimniej a Miki Ju zgłodnieli też porządnie Wszystkie domostwa, które mijali, były opuszczone i zamknięte. Co on miał na myśli? Zapytał Miki, gdyby skutecznie pukali do kolejnych zamkniętych drzwi. Mówi to w przenośni? To wszystko o olbrzymach? To był bzdury. Nie sądzę. A ja wiem. Mowa przedśmiertna, którą pewnie przygotowała przez lata. Nie sądzę, powtórzył Miki ruszył z powrotem w stronę drogi. Naprawdę? Jude szedł za nim. Nie nabierał nas. Czy chcesz powiedzieć, że wierzysz w ukrywające się w górach olbrzymy? Na litość boską. Mik odwrócił się do Judy. Jego twarz skrywał mrok, ale w jego głosie słychać było głębokie przekonanie. Tak, uważam, że mówił prawdę. To absurd. To śmieszne. Nie. Judy nienawidził w tej chwili Mika. Nienawidził jego naiwności, jego gotowości uwierzenia w każdą głupią, byle romantyczną historię. Nie, powtórzył. Nie, nie, nie. Niebo było ciemnogranatowe. Góra odcinęła się smolistą czernią. Marznę do kurwy nędzy, odezwał się Mik w ciemności. Zostajesz tu, że idziesz ze mną. Nie mam chyba zamiaru tego szukać, wrzasnął rzut. Czeka nas daleka droga. Zawpuszczamy się coraz dalej w góry. Rób co chcesz, ja idę. Mik oddalił się, wchłonęła go ciemność. Noc była bezchmurna i przejmująco zimna. Szli skuleni z podniesionymi kołnierzami. Byli bardzo zmęczeni mieli poobcierane stopy. Nad nimi migotały tysiące gwiazd, tysiące świecących punkcików, z których wyobraźnia może stworzyć mnóstwo wzorów i figur. Po jakimś czasie objęli się. Tak było cieplej i łatwiej. Około 11 w nocy zobaczyli i wdali światło w oknie. Kobieta, która otworzyła im drzwi kamiennego domu, nie uśmiechała się. Jednak widziała, w jakim są stanie i pozwoliła im wejść. Wydawało się bez sensu tłumaczyć gospodyni lub jej kalekiemu mężowi, co dziś przeżyli. W domu nie było telefonu ani samochodu, więc nawet gdyby uwierzyli w ich opowieść, nic by to nie dało. Gestami i minami dali do zrozumienia, że są wyczerpani i głodni. Próbowali również, raczej bezskutecznie, wytłumaczyć, że się zgubili. Wściekali się na siebie, że zostawili słownik w Wyglądało na to, że kobieta nie pojęła zbyt wiele z ich gestykulacji. Posadziła ich jednak koło pieca i zaczęła grzać jedzenie. Zjedli tłustą, niesłoną zupę grochową i jaja. Uśmiechnęli się do gospodyni z wdzięcznością. Mężczyzna siedział po drugiej stronie pieca, nie próbując nawiązać rozmowy. Nawet na nich nie patrzył. Jedzenie było dobre, poprawiło im samopoczucie. Mogli zostać tu na noc i rano ruszyć z powrotem. Do rana ciała będą policzone, zidentyfikowane i oddane rodzinom. Ranne powietrze przepłoszy koszmary poprzedniego dnia. Pojawiają się helikoptery, ciężarówki i ludzie organizujący porządkowanie terenu. Wszystkie rutynowe czynności towarzyszące katastrofom w cywilizowanym świecie. Gdy o tym myśleli, odczuwali ulgę. Tragedia oczywiście, ale jakby cywilizowana i panowana wytłumaczalna wszystko będzie dobrze tak, wszystko będzie dobrze poczekajmy do rana. Senność ogarniała ich oparcie. Położyli głowy na stole, przy którym jedli. Okruchy chleba i plamy rozlanej zupy otaczały ich leżące na stole ręce. Nic nie widzieli. O niczym nie śnili. Nic nie czuli. Nagle rozległ się grzmot. Nodził z głębi ziemi. Podobnie jak rano, rytmiczny i potężny, niczym stąpanie tytana. Zbliżał się coraz bardziej. Kobieta obudziła męża. Zapaliła lampę i podeszła do drzwi. Niebo było pełne gwiazd. W dali, jak zwykle, czerniły się kontury gór. Grzmot ciągle się rozlegał. Między jednym a drugim huknięciem miało dokładnie pół minuty. Każdy następny głos dochodził z wyraźnej, bliższej odległości. Mąż i żona stali w drzwiach i słuchali echa tych gigantycznych stąpań. Słychać było tylko grzmot, nie było błyskawic. Po prostu grzmot. Grzmot. Grzmot. Ziemia drżała, ten ksypał się z sufitu i dzwoniły szyby w drzwiach. Grzmot! Grzmot! Kobieta i mężczyzna nie wiedzieli, co się zbliża i jakie ma zamiary, ale wydawało im się, że nie ma sensu tego uciekać. Tam, gdzie stali, na progu swego skromnego domu, czuli się na Skąd mogliby wiedzieć, które drzewo w lesie ostanie się gromowi? Lepiej było czekać i obserwować. Żona miała słabsze oczy i nie była pewna, czy widzi dobrze, gdy czarny kontur gór zmienił swój kształt i podniósłszy się, przysłonił gwiazdy na niebie. Jednak jej mąż to zobaczył. Widział nieprawdopodobnie ogromną głowę, rysującą się coraz wyraźniej. Postać wydawała się ogromna, nawet przy otaczających ją wzgórzach. Mężczyzna padł na kolana i zaczął się modlić. Artystyczne nogi z ledwością go utrzymywały. Jego żona krzyknęła. Nie znała ani słów, ani modliw, które byłyby w stanie powstrzymać tego potwora. Nik obudził się i szapnąłszy ramionami, niechcący zrzucił ze stołu lampę i talerze. Obudził się Dżud. Krzyk na zewnątrz ustał. Postać kobiety stojąca dotychczas w drzwiach zniknęła. Gospodyni pobiegła w stronę lasu. Wszystko było lepsze niż pozostanie tutaj obserwowanie potwora. Jej mąż nadal się modlił, wypowiadając prośby z rętwiałymi wargami. Monstrum podniosło nogę, aby uczynić następny krok. Grzmot. Hata się zatrzęsła. Talerze wypadły z kredensu i rozbiły się o podłogę. Gliniana fajka spadła z półki i roztrzaskała się na tysiące kawałków. Mick i Jude wiedzieli, co oznacza ten grzmot i trzęsienie ziemi. Mick podskoczył do Juda i złapał go za ramię. Widzisz? krzyknął. Jego zęby błysnęły w ciemności. Widzisz? widzisz? jego głosie zabrzmiewała histeria. Pobiegł do drzwi, potykając się w ciemności o krzesło. Kląc wybiegł z chaty. Grzmot! Huch był ogłuszający. Szyby wypadły z ram. Jedna z belek podtrzymujących dach w sypialni załamała się. Na podłogę sypnął się gruz. Dżut pogonił za kochankiem. Stary człowiek leżał teraz z twarzą do ziemi. Wbił palce w piasek i modlił się gorączkowo. Mik patrzył w górę. Dżut podążał za jego spojrzeniem. Coś przysłaniało gwiazdy. To gigantyczny człowiek. Olbrzym zasłonił niebo. Jego głowa wydawała się sięgać chmury. Jego postać sprawiała wrażenie ruchliwego mrowiska. Kontur składał się z setek postaci. Jednak coś było z tym olbrzymym nie w porządku. Olbrzym był nieproporcjonalnie szeroki. Jego nogi były grube i krótkie. Podobnie jak ręce, które wydawały się zbyt małe w porównaniu z resztą ciała. Potwór uniósł olbrzymią głowę i zrobił krok w ich kierunku. Grzmot! Strząs spowodował, że zawalił się dach domu. Wszystko, co powiedział, złodziej samochodu, było prawdą. Po polach był miastem i olbrzymem i odszedł w góry. Ich oczy przywykły już do ciemności nocy. Rozróżniali coraz więcej szczegółów w potwornej konstrukcji monstrum. To było arcydzieło. Człowiek stworzony z ludzi, lub raczej bezpłciowy olbrzymi utworzony z kobiet, mężczyzn i dzieci. Obywatele po Polaku wili się i mocowali w ciele potwora. Ich mięśnie były bliskie zerwania, a kości złamania. Widzieli całą strukturę olbrzyma, to jak szaleni architekci po Polaku go skonstruowali. Widzieli jak obywatele kucali, aby obniżyć środek ciężkości. Jego nogi były grube, dlatego aby mogły utrzymać potworny ciężar torsu. Głowa osadzona głęboko między ramionami, aby zminimalizować problemy ze zbyt słabą szyją. Mimo tych defloracji potwór żył. Powiązane razem ciała były nagie. Tors gigantal śnił w świetle gwiazd, jak ogromny, spocony tors ludzki. Nawet kształt mięśni był dobrze odtworzony, choć wszystkie z pewnymi uproszczeniami. Widzieli, jak ludzie napinały mięśnie, aby poruszyć tym gigantycznym ciałem. W niektórych miejscach ciała tworzące olbrzyma były powiązane w sposób, który sugerował, że ich właściciele muszą być doskonale wytrenowani. Musiał posiadać niemal cyrkowe umiejętności. Najbardziej niesamowity widok przedstawiał jednak twarz. Policzki lubione z ciał, oczodoły, w których chwiły głowy bystrookich, po pięć na każde oko, szeroki płaski nos i usta, otwierające i zamykające się rytmiczne. Z tych ustów, których nagle dzieci udawały zęby, dobywał się teraz ogromny głos giganta. Ryk teraz był już o wiele słabszy niż poprzednio. Po polach szedł i śpiewał. Czy gdziekolwiek w Europie można było coś takiego zobaczyć? Miki i Jude patrzyli jak monstrum robi kolejny krok w ich stronie. Stary człowiek ze strachu zmoczył spodnie. Mrucząc i błagańc wstał chwiejnie, pobiegł w stronę otaczających zrujnowanych chatą drzew. Anglicy zostali i obserwowali zbliżające się do nich zjawisko. Wiedzieli, że nigdy już niczego podobnego nie zobaczą. Po fakcie będą mogli tylko wspominać. Zdecydowali się zostać i patrzeć, nawet jeśli było to śmiertelnie niebezpieczne. A jeśli potwór ich zabije, to sam jego widok był wart tej ceny. Popolak był już o dwa kroki od chaty. Widzieli dokładnie jego konstrukcję. Widzieli już twarze poszczególnych obywateli. Blade, zmęczone i spłacone. Kilka ciał zwisało martwo w uprzęży. Kołsały się miarowo w tak poruszeń polaku. Niektórzy, szczególnie dzieci, opuścili swoje miejsce, nie mogąc już wytrzymać wysiłku. Ciało było przez to jeszcze bardziej zdeformowane, jakby owrzodzone. Jednak potwór szedł nadal. Każdy krok był demonstracją niepowstrzymanej siły. Grzmot! Krok, który zmiażdżył chatę, nastąpił szybciej niż się spodziewali. Mik zobaczył, jak gigant unosi nogę, dostrzegł twarze ludzi, z których składała się kostka i goleń. Byli to potężni mężczyźni, których silne ciała były w stanie dźwignąć ciężar po Polaku. Stopa opadła z powrotem. W ułamku sekundy chata zmieniła się w pył. Popolak całkowicie przysłonił gwiazdy. Na chwilę stał się całym światem i ziemią i niebem. Jego bliskość przyprawiała szaleństwo. Oczy panicznie starały się ogarnąć jego ogrom. Wirujący kawałek kamienia z rozgniecionej chaty uderzył Judo w twarz. Usłyszał tylko krótki huk, Nie czuł bólu. Zgasł jak świeca zdymknięta potężnym oddechem wiatru. Jego przedśmiertny krzyk został zagłuszony przez rumor w Walęcej się chaty. Mick nie zauważył, że dżut padł. Patrzył zafascynowany na nogę miażdżącą dom. Potwór unosił drugą kończynę, aby zrobić następny krok. Mick wykorzystał szansę. Krzyknął, podbiegł do gigantycznej nogi, chcąc złapać się z stopy olbrzyma. Wbiegł na zwalone kamienie, które niedawno były jeszcze domem, i starał się złapać uprząż, zanim Olbrzym podniesie nogę i go zostawi. Mik zobaczył, jak mięśnie golema napinają się. Skoczył do przodu, próbując się uchwycić sznura, rzemienia kogoś za włosy. Chciał złapać. Chciał uczepić się czegokolwiek i dołączyć do marszu potwora, który już odchodził. Wolał pójść z olbrzymem, gdziekolwiek on szedł. Wolał umrzeć, niż pozwolić mu odejść bez niego. Złapał człowiek stopę, Znalazł czyjej stopę i znalazł jakieś oparcie dla własnej. Wrzeszcząc z zachwytu, poczuł jak monstrualna stopa unosi się w powietrze. Spojrzał w dół na ruiny chaty, na którą przed chwilą zespoczęła noga po Polaku. Ziemia gwałtownie malała. Załapał się na autostop do nieba. Całe dotychczasowe życie przestało mieć dla niego znaczenie. Chciał żyć z olbrzymem dla niego. Pragnął być jego częścią. Chciał go oglądać tak długo jak to możliwe przyczął i wył, zwisając z uprzęży, upajając się swym szczęściem. Nisko pod sobą zobaczył ciało Juda przysypane ziemią. Nie zainteresowało go to miłość i litość odeszły. Odeszły w zapomnienie, tak jak jego imię, płeć czy ambicje. To wszystko nie miało znaczenia. Żadnego znaczenia. Grzmot, grzmot. Po polach szedł, jego głos się oddalał. Następnego dnia powróciły ptaki, lisy, muchy, motyle i osy. Dżut poruszył się. Oblatły go robaki. Larwy zaczęły się już gnieździć w jego brzuchu, tworząc wrażenie życia. Potem już poszło szybko. Kości pożółkły i skruszały. Ciemność, światło, ciemność, światło. Tak jak gdyby nigdy nie istniał żaden Jud. Ja nazywam się Jacek Brzyzowski, a wyście słuchali kolejnej, ósmej już części podcastu Tchnienie Grozy. To była z kolei część trzecia opowiadania w górach miasta Klajwa Barkera z tomu Księga Krwi, część pierwsza wydawnictwa Phantom Press. Mam nadzieję, że wam się podobało. Więcej podcastów Tchnienia Grozy pod adresem www.tchnieniegrozy.net. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję również, że kolejny odcinek pojawi się niebawem. Tak więc do usłyszenia i cześć.